Konstancinkom przedstawia Historia okolic Konstancina Jeziorny Tekst Paweł Komosa Adaptacja audio Bartek Biedrzycki Droga Królów Na portalu było już o szlaku biegnącym wzdłuż wyślanej Skarpy na prawym brzegu Wisły wywodzącym się z czasów dawniejszych niż początki państwa polskiego Część tego szlaku Biegnie przez gminę Konstancin Jeziorna w kierunku Góry Kalwarii, nosząc nazwę ulicy Warszawskiej. Po przekroczeniu jeziorki przyjmując nazwę ulicy Wilenowskiej. Niegdyś trakt prowadził obok grodów Cieciszewy przez obory, nieistniejącą częścią ulicy Literatów, o czym usłyszeć można było w tym podcaście. Zaś do rzeki, znanej obecnie jako Jeziorka, dotrzeć można było z Warszawy przez Służew i Jazdów, którędy biegł główny szlak o czym opowiada inny dostępny na portalu wpis. W jeziornie szlak służewski spotykał się z traktem wilanowskim i właśnie o tym ostatnim będzie dzisiaj. Początkowo szlak handlowy wiodący z południowej Francji na Ruś, w którym przekraczano rzekę i jeziore w miejscu istniejącej tu osady noszącej taką samą nazwę, wiódł brzegiem Wisły. Stąd też w miejscach dogodnych przepraw i brodów zakładano kolejne grody i strażnice takie jak Jazdów, Służew, Cieciszew, Góra czy Czersk. Co najmniej do XIII wieku biegła tędy jedyna droga prowadząca w kierunku Kijowa. Gdy Wisła zmieniła swe koryto odsuwając się od Wiślanej Skarpy z czasem pojawił się alternatywny odcinek szlaku prowadzący równolegle z Warszawy w kierunku południowym. Od XIII wieku pojawiają się wzmianki o miejscowościach, które wzdłuż niego powstały. Przy czym większość z nich na arenę dziejów wkracza dopiero w wieku XIV lub nawet XV, co jest także pewną wskazówką na temat biegu ówczesnego koryta Wisły. Większość miejscowości takich jak Milanowo, obecnie znane jako Wilanów, Powsin, Bielawa, Chabdzin czy Obory zakładano nad jej brzegiem. Osady te łączył szlak prowadzący z północy od Zakroczymia, który początkowo biegł wzdłuż wyślanego biegu, z czasem skracając swój przebieg i omijając leżące nad nim miejscowości w linii prostej kierując się do brodu wieziornie. jeziornie. Choć już w XVIII wieku szlak omijał Bielawę, na dawnych mapach wciąż widoczny jest jego pierwotny przebieg. Z powsina prowadzi właśnie w kierunku Bielawy, gdzie wzdłuż jeziorki kieruje się ku przeprawie w jeziornie, mijając tamtejszy dwór. Ulica Bielawska jest z tego traktu pozostałością. Po i jeziorne trakt połączył w linii prostej, gdy przeprawa przesunęła się w kierunku południowym, gdzie po dziś dzień istnieje most. Szlak ten, co najmniej od XV wieku, zwano Królewskim Traktem. Obecnie nazwa ta odnosi się jedynie do jego ostatniej, warszawskiej części łączącej stare miasto z łazienkami. Jednakże dawniej wiodła tędy droga z Zakroczymia, która później od strony południowej stała się miejscem triumfalnych wjazdów do miasta zwycięskich królów i hetmanów, jak Jana III Sobieskiego i Stefana Czarnieckiego. Wjeżdżano przez Nowy Świat, który być może wziął swoją nazwę od Karczmy, jako że była to jedna z popularnych nazw nadawanych tego typu przybytkom. Następnie docierano do Czerskiego Przedmieścia, jak wówczas je zwano, gdzie znajdowała się Brama Krakowska. Przez stulecia obie te nazwy połączyły się, a gdy Czersk przestał być tak ważną miejscowością, jaką był w czasach mazowieckich książąt, upowszechniła się nazwa Krakowskie Przedmieście. Stąd... Trakt wiódł obecną ulicą Sobieskiego do Wilanowa, a stamtąd w kierunku Jeziorny. W aktach dóbr wilanowskich jeszcze w połowie XIX wieku szlak ten określany jest Królewską Drogą. Nazwa używana była jeszcze przez wiele lat, bowiem w roku 1935 urzędnicy gminy Jeziorna, opisując wieś Słomczyn dla potrzeb administracyjnych wskazali, że położona jest ona przy drodze Królewskiej. I nie trzeba było nikomu tłumaczyć, że jest to droga łącząca Warszawę z Krakowem, bowiem nazwa Królewska Droga była wówczas jeszcze powszechnie znana. Jej przebieg nieznacznie się zmienił od stuleci, choć obecnie nie biegnie przez Cieciszew, lecz szczytem Wiślanej Skarpy nadal dociera do góry, zwanej Górą Kalwarią. Mimo iż omija Czersk, w niedalekiej Potyczy, tak samo jak przed wiekami, rozgałęzia się w tym miejscu na odnogę lubelską w Ryczy Ryczywołu oraz odnogę krakowską prowadzącą przez Warkę, dawną siedzibę sądu w ziemi czerskiej. Obecnie w miejscu tego skrzyżowania znajduje się rondo. Przyznam jednak, że zawsze miejsce to nieodmiennie mnie fascynuje, gdy uświadamiam sobie, że drogi dokładnie w tym miejscu spotykały się już co najmniej w roku 1410, gdy po raz pierwszy wspomniano o Potyczy, zapewnie założonej na rozstaju właśnie tych dróg. Na najstarszych mapach trakt rozgałęzia się w tym samym miejscu. We wpisie o kapliczkach wspomniano kiedyś, że im starsza droga, tym więcej przy niej kapliczek, o ile nie dosięgła ich fala modernizacji przekształcająca drogi w trasy szybkiego ruchu i likwidująca przydrożne obiekty. Podróżując tą dawną trasą w kierunku Lublina i Chełma, kapliczek spotkamy wiele, zwłaszcza na odcinku między Potyczą a Ryczywołem. Droga za Kozienicami nie jest w najlepszym stanie. Większość podróżnych kieruje się do Lublina trasą przez Kołbiel. Jeśli ktoś ma jednak czas, zachęcamy do przejechania trasy przez Ryczywół do Puław i powrót drugą stroną Wisły, przez Dęblin, Stężyce, gdzie niegdyś istniał gród nieopodal przeprawy i przez Wilgę, dawniej zwaną Wilką. Powróćmy jednak do okolic Jeziorny. Aż do pierwszej ćwierci XIX wieku główną drogą prowadzącą przez Jeziorne był trakt Służewski, którego pozostałością jest droga biegnąca obecnie wzdłuż ogrodu botanicznego. Tędy kierowano się do Puław. W roku 1818 władze Królestwa Polskiego zdecydowały o przebudowie inżynieryjnej i częściowym wytyczeniu na nowo traktu lumbelskiego wiodącego z Warszawy przez Piaseczno w kierunku góry Kalwary. Ze Służewia poprowadzono go w linii prostej przez Pyry, co sprawiło, że trakt ku jeziornie przez Kabaty przestał być po roku 1823 uczęszczany i pozostał drogą gruntową. Nowo wytyczona trasa powstała według najnowszych osiągnięć inżynieryjnych. Została ubita i utwardzona. Nazwano ją ulicą Puławską od nazwy miasta, do którego prowadziła. Mimo czasowej zmiany nazwy na Nowoaleksandryjską po zmianie nazwy Puław po upadku powstania listopadowego Powróciła z czasem do pierwotnej, a wytyczony wówczas przebieg obowiązuje do dnia dzisiejszego. Oczywiście z niewielkimi korektami, jak chociażby obwodnica Piaseczna, bowiem wcześniej Puławska wiodła przez miejski rynek, na co wskazuje zresztą nazwa ulicy w tym mieście, choć jej część zwana jest obecnie ulicą Kościuszki. Tak powstała Droga Krajowa nr 79, a trasa ze Służewal przez Kabaty przestała być użytkowana zaś droga królewska z Jeziorny do Wilanowa choć nieco straciła na znaczeniu została z czasem przez Branicki wybrukowana a pod koniec XIX wieku wykonana obwodnicę Wilanowa do dziś łatwo zauważyć, że droga pierwotnie wiodła wzdłuż wilanowskiego kościoła i pałacu stąd też wspomniane niegdyś tutaj Powieszenie po upadku powstania styczniowego z sztyletników, z których jeden pochodził ze Słomczyna, mające miejsce przy zbiegu ulic Fogla i Koralowej, odbyło się przy głównej drodze Królewskiego Traktu. Po wykonaniu obwodnicy poprowadzono tędy pod koniec XIX wieku kolejkę wilanowską, a szlak stał się podstawową arterią komunikacyjną, którą pozostaje do dzisiaj. W latach 70. wykonano jeszcze obwodnicę Powsina, ponoć aby Edward Gierek jeżdżąc codziennie do Klarysewa nie musiał przejeżdżać przez tę wieś. Choć pamiętać należy, że w tym czasie rozbudowywano sieć prowadzących z Warszawy dróg, na drugim brzegu dawnego Łużyca powstała wtedy obwodnica Sobie Kurska. Jak widać wszystkie dzisiejsze rozwiązania komunikacyjne mają swe korzenie w głębokiej przeszłości. Podobnie jak korki w Warszawie po dziś dzień powodowane głównie przez przecięcie zabudowy miasta Szańcami Lubomirskiego w drugiej połowie XVIII wieku. Taki wyjazd z jeziorny wyłącznie nitką szosy zwanej niegdyś Królewską Drogą spowodowany został przyczynami tkwiącymi głęboko w historii.